Minęła 22. Marcin Kowalski i Michał Strzałkowski. Dobry wieczór. Zapraszamy na nasz wieczorny magazyn. Polska i świat. 6 miliardów złotych będzie musiała zapłacić Polska za nieodebrane szczepionki na COVID-19. Zamówione w czasach rządu Prawa i Sprawiedliwości w Belgii zapadł wyrok w tej sprawie. Niejasny plan Donalda Trumpa. Amerykański prezydent chce zakończyć wojnę z Iranem w ciągu dwóch, trzech tygodni. A o zablokowanej ciśnienie Ormus mówi, że to nie jest sprawa Ameryki. Męka śmierci stanie Jezusa Chrystusa, Kościół katolicki rozpoczął uroczyste obchody Triduum Paschalnego. I o tym wszystkim w magazynie Polska i Świat, ale najpierw skrót najważniejszych wydarzeń i Maria Furdyna.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 Trzy minuty po godzinie 22 magazyn Polska i Świat i Śledztwo oraz szukanie winnych za przeszacowane zamówienia szczepionek na COVID-19 za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Belgi Belgijski sąd nakazał Polsce zapłatę 6 miliardów złotych za 64 miliony dawek szczepionki nieodebranych od koncernu Pfizer. Obecnie rządzący oskarżają rząd Mateusza Morawieckiego, bo to rząd Prawa i Sprawiedliwości złożył zamówienie na mocno przeszacowaną liczbę szczepionek. Później ich nie odebrał i nie zapłacił.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 4 milionów dawek szczepionek na COVID-19. Kontrola Kontrolaniku pokazała, że w tym czasie Polska miała absolutnie wystarczającą ich liczbę. Zakontraktowanych było 109 milionów dawek, a w magazynach było 30 milionów zapasów, więc straty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 do nich w 2022 roku. Pytaliśmy, dlaczego zakupiliście tak dużo szczepionek. Odpowiadali, bo będziemy odsprzedawać innym krajom spoza Unii Europejskiej. Nas to zszokowało. Zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zbigniew Sawicki, poinformował, że w związku z audytem prowadzonym w Ministerstwie Zdrowia, KAS złożyło do tej pory 10 zawiadomień do prokuratury na łączną kwotę przekraczającą 8 miliardów złotych. Jedno z zawiadomień dotyczy podejrzenia Niedopełnienie obowiązków przez ówczesne kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w związku z nierzetelnym oszacowaniem potrzeb na dawki szczepionek i zawarcie umowy w efekcie prokuratura w styczniu 2026 roku wszczęła w sprawie Śledztwo. Ministra zdrowia zapewniła, że Polska złoży apelację od wyroku belgijskiego sądu. Ma na to 60 dni, a polski rząd już analizuje różne możliwości prawne, scenariusze i rozwiązania, które mają w najmniejszym stopniu obciążyć nasz kraj. A teraz w magazynie Polska i Świat o bardzo odległych podróżach i wręcz historycznych. Czworo astronautów rozpoczęło podróż w stronę Księżyca. Po raz ostatni ludzie znajdowali się w otoczeniu Księżyca w grudniu 1972 roku, czyli ponad 53 lata temu, a teraz to się zmienia dokładnie o 12.35 w nocy z Centrum Kosmicznego imienia Kennedy'ego na Florydzie wystartowała załogowa misja Artemis 2. A my łączymy się teraz z panem doktorem Tomaszem Barcińskim z, z IceEye. Dzień dobry panie, dobry wieczór panie doktorze. Dobry wieczór. Znamy tę historię z czasów jeszcze misji Apollo. To było bardzo wiele lat temu. Wtedy ta misja w stronę Księżyca, czy lądowanie na Księżycu było też sprawą mocno polityczną. A dzisiaj po co lecimy w kierunku, mówię lecimy o ludzkości w kierunku Księżyca? Po co lecimy w kierunku Księżyca? Najprościej najprościej rzecz, rzecz ujmując, Księżyc nie jest celem ostatecznym. Księżyc jest tak naprawdę bazą przesiadkową do eksploracji głębszego kosmosu, jeszcze głębszego, bo Księżyc jest już w głębokim kosmosie. Z wiemi jest trudno lecieć na odległe planety i jeszcze dalej ze względu na jej olbrzymią grawitację. Księżyc jest maleńki, nie ma atmosfery, stamtąd lecieć łatwo. A Księżyc jest pełen wody, z której jesteśmy zrobić, w stanie zrobić paliwo yy, rozkładając ją na wodór. I tlen. Yy, to jest główna przyczyna. Ona jest bardzo odległa w czasie. Yy, natomiast, no, żeby ją osiągnąć, trzeba te mniejsze kroki robić. I takim krokiem jest właśnie to, co się dzieje w tym momencie. Ta misja ma polegać w dużym uproszczeniu oczywiście, bo to jest wiele elementów tej misji, ale ona w dużym uproszczeniu ma polegać na tym, że załoga um, okrąży Księżyc i wróci. To będzie taki przedsmak tego lądowania, które ma się wydarzyć w niedalekiej, jak rozumiemy, przyszłości. Jakie jeszcze są cele tej misji, która właśnie się rozpoczęła? E, takim celem bardzo, bardzo ciekawym Oprócz tego, że samo już okrążenie jest trudne ze względu na to, że astronauty znajdą się w tej takiej blaszanej puszce w głębokim kosmosie, wystawieni na promieniowanie, będą musieli przeżyć i tak dalej. Takim bardzo ciekawym celem jest wykonanie tak zwanego manewru, takich manewrów zbliżeniowych, no bo to już, to, to już się odbyło, powiem, sukcesem. Mianowicie chodzi o, chodzi o to, że kiedyś w kolejnych misjach ta kapsuła będzie musiała zbliżać się łączyć się z lądownikiem i od niego odłączać, to są trudne manewry, z, y, to tak jakbyśmy podjeżdżali y, samochodem jadącym z olbrzymią prędkością do drugiego samochodu, wyrównali tą prędkość tak chcieli przejść z jednego do drugiego. Y, tu w kosmosie jest bardzo podobnie, tak naprawdę te, te statki kosmiczne pędz, pędzą są ogrodą prędkością i tą prędkość trzeba zsynchronizować po to, żeby móc się zbliżyć. I takie zbliżenie, oddalanie i zbliżenie było ćwiczone teraz. Mianowicie Drugi człon rakiety wyniósł y, na wysoką orbitę y, Oriona. Orion się odłączył od tego, od tego odrzucił ten, ten człon, ale nie tak, nie tak daleko go odrzucił. Odrzucił go tak, żeby mógł się z nim trochę pobawić. To znaczy zbliżać się do niego i oddalać. I te manewry były ćwiczone. To jest w ogóle bardzo. Czasem. Tak, ale to jest też o tyle ciekawe, że dzisiaj m, dzięki tej najnowocześniejszej technologii, także w obszarze komunikacji, możemy niemal na żywo obserwować to, co dzieje się w przestrzeni, to, co robią e, naukowcy, astronauci w trakcie tej misji, no ale też będziemy mogli o wiele więcej zobaczyć, niż to miało miejsce w czasach misji Apollo. Ponadto ciekawe jest to, że. Jak ta misja jest zorganizowana, że nie od razu lecą w kierunku kosmosu, tylko na początku jest taka operacja, która polega na sprawdzeniu wszystkich systemów i dopiero takie wybicie w kierunku Księżyca. To prawda, to prawda, bo to wszystko jest podyktowane bezpieczeństwem, prawda? W kosmosie się robi raczej małe kroki, a jeśli się robi duże, to, to tylko tak... Tak duże, jak to jest niezbędne. Natomiast to, o czym pan powiedział, to, że widzimy wręcz online tych astronautów, to stwarza też pewne takie zabawne, zabawne yy, chwile. Nie wiem, czy państwo zauważyli, że jak kamera uchwyciła, jak jeden z astronautów wpisywał PIN które było widać 3939, prawda? Right? Na, swoim, na swoim tablecie komentarze w internecie były takie, no po co, po co zabezpieczać pinem y, tablety, skoro skoro na, na, na, na, na, na, na, na Tak, a, a ludzie, którzy mogliby być wrogo nastawieni, chcieć podejrzeć, są już 70 tysięcy kilometrów od tego. Tak, takie takie smaczki, smaczki z życia codziennego astronautów będzie tutaj widać i już było właśnie, właśnie widać. A jednocześnie, jednocześnie te problemy, które się po drodze też pojawiły, one, choć trudno powiedzieć, że w kosmosie czy przy takiej podróży nawet najmniejszy problem można bagatelizować, ale na przykład pojawił się problem z toaletą, kwestia temperatury, tego typu rzeczy pokazują, że nawet przy tej zaawansowanej technologii i wielomiliardowych nakładach wciąż jeszcze coś może się popsuć. Może, może i powód jest bardzo prosty, to znaczy my, my żyjemy na Ziemi i budujemy ten statek kosmiczny na Ziemi. Na Ziemi jesteśmy w bezruchu względem Ziemi, jesteśmy w polu grawitacyjnym, które nas do tej Ziemi przyciska i taki wiatraczek, taki wentylator w toalecie, no, my przetestujemy, ale w warunkach no, grawitacy, grawitacyjnych. Natomiast w, le w, lecący, w lecącym statku kosmicznym, y statek kosmiczny, który leci jest w stanie swobodnego spadku, więc, więc w tym układzie te, ta grawitacja nie powoduje naprężeń na tym wiatraczku. No i takie właśnie efekty się pojawiają. Panie doktorze, na koniec ta kwestia budowy bazy, stałej bazy na Księżycu, y Pana zdaniem jest już przesądzona dzisiaj w zasadzie? Myślę, że jeszcze, my, myślę, że jeszcze, znaczy to zależy w jakim horyzoncie czasowym tak. pan pyta. Jeśli pan mm -hmm. pyta o najbliższe lata, to trudno naprawdę powiedzieć przy, tej, przy tych dynam dynamicznie zmieniających się de decyzjach, też trzeba wziąć pod uwagę, że to są olbrzymie koszty. No i więc jakby wydatki są związane no z, bieżącą, z bieżącą sytuacją gospodarczą, z bieżącymi celami. Jeśli myślimy o kosmosie to takim głębokim, jakim jest Księżyc, jest w tym dużo niepewności, jest dużo oszacowań, stąd te zmiany, zmiany decyzji, więc ciężko powiedzieć, co będzie w krótkim horyzoncie. No hmm. ja w długim, w długim myślę, że tak. Bardzo dziękuję za rozmowę. ciekawy temat. Możemy to wszystko obserwować dzięki tym najnowszym technologiom. Także w komunikacji misja Artemis trwa, potrwa jeszcze przez najbliższych kilka dni. I z pewnością będziemy do tego tematu wracać. Doktor Tomasz Barciński, ice Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Polskie Radio. Jedynka. Sprawy międzynarodowe... W zasadzie ponownie w magazynie Polska i Świat obietnica zakończenia wojny w ciągu dwóch, trzech tygodni i zapowiedź nasilenia uderzeń na Iran. Taki plan wojny na Bliskim Wschodzie nakreślił dziś w nocy polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, a kolejne godziny przyniosły potężne amerykańsko-izraelskie bombardowania. Zniszczony został m.in. jeden z najważniejszych w Iranie mostów, który otwarty został zaledwie kilkanaście tygodni temu. Zaatakowane zostały także dwie największe irańskie huty stali. Obie przerwały z tego powodu pracę. Sytuację na Bliskim w Wschodzie i Wokół Bliskiego Wschodu śledzi Magdalena Skajewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Iran odpowiedział na to wszystko o Izraela, Kataru i Kuwaitu. Strzelali też w kierunku Izraela sojusznicy Iranu, czyli jamańscy Huti. No, na bliski koniec wojny to to raczej nie wygląda. No dokładnie, rzeczywiście. Widać, że ten wet za wet jest kontynuowany na Bliskim Wschodzie. To, o czym wspomnieliście, czyli to zniszczenie mostu, który jeszcze był w budowie na trasie z Teheranu do Kara, czy niedaleko Teheranu. W tym ataku zginęły dwie osoby. To wspominam o tym, bo nagranie z tego uderzenia opublikował nawet prezydent Donald Trump, grożąc, że takich ataków będzie więcej. Z kolei e, irańska agencja powiązana z rządem w Teheranie przedstawiła listę mostów w Arabii Saudyjskiej, Kuwejcie czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich sugerując, że mogą one stać się celem irańskich ataków. Do potężnej eksplozji doszło także w Isfahanie. Ostrzelany był sam Teheran, a w innych dwóch miastach ogłoszono przerwanie funkcjonowania dwóch największych hut stali w Iranie. Iran też oczywiście nie pozostał dzisiaj bezczynny. Celował w Arabię Saudyjską w Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zresztą krótko po przemówieniu, po tym orędziu prezydenta Donalda Trumpa. Słowami rzecznika irańskiej armii Teheran stwierdził, że będzie odpowiadał w sposób miażdżący i destrukcyjny. Nie podda się i nawet w momencie, kiedy prezydent Trump zasugerował, że te działania amerykańsko-izraelskie doprowadziły do powrotu, czy też do cofnięcia Iranu do ery kamienia upanego, rzecznik nawiązują Bezpośrednio do tego powiedział, że hollywoodzkie urojenia tak zatruły wasze umysły, że swoją marną 200-500-letnią historią zagrażacie cywilizacji, która ma ponad 6 tysięcy lat. No i ta wymiana ciosów i w internecie, i w, w ramach wpisów w mediach społecznościowych, i także w terenie, w ramach bardzo potężnych masowych ataków cały czas jest kontynuowana. Nie ma natomiast żadnych zmian, jeżeli chodzi o ciśnienie. Ormuz, A tu właśnie szukano prezydent... dzisiaj rozwiązań na takich naradach międzynarodowych. Tak, rzeczywiście. Była taka, takie wirtualne spotkanie z udziałem y, szefów dyplomacji z ponad 40 krajów. Y, przewodniczyła tym obradą minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Ivette Cooper, która była pytana między innymi o to, co powiedział prezydent Trump w swoim orędziu, czyli o tym, że jeżeli y, kraje świata są zainteresowane importem surowców z cieśniny ormuz Zatoki Perskiej, to powinny y, zdobyć się na odwagę i tak naprawdę same zabiegać o siłowe odbicie tej cieśniny, czy też siłowe jej odblokowanie. Pytana właśnie o takie siłowe odblokowanie cieśniny minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii odpowiadała tak. Well, we've taken a different view from the U.S., od początku mieliśmy inne zdanie niż Stany Zjednoczone i nie daliśmy się wciągnąć w działania ofensywne na Bliskim Wschodzie, ponieważ uważaliśmy, że istnieją realne obawy dotyczące ryzyka eskalacji, wpływu, w tym na gospodarkę, a także potrzeby odpowiedniego planu. Ale teraz, gdy mierzymy się z tymi lekkomyślnymi atakami Iranu na międzynarodową żeglugę dotykającymi kraje z całego świata, jest dla nas jasne, że potrzebujemy presji dyplomatycznej, presji ekonomicznej, a także pracy, którą wykonują planiści wojskowi nad tym jak zapewnić bezpieczeństwo żeglugi w perspektywie długoterminowej po zakończeniu konfliktu. When the conflict concludes... Takie spotkanie wojskowych planistów ma odbyć się już w przyszłym tygodniu. Do tego Unia Europejska zapowiedziała, że może zwiększyć liczebność swoich sił morskich w celu ochrony szlaków żeglugowych. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kalas stwierdziła, że należy zwiększyć wysiłki w celu przywrócenia bezpiecznego przepływu morskiego w cieśninę Ormus. Ale w tym kontekście mowa jest o rozszerzeniu unijnej misji ASPIDES. To jest misja, która została uruchomiona już dwa lata temu, w celu ochrony żeglugi na Morzu Czerwonym w obliczu ataków ze strony jemeńskich Hutich. Ta misja już udzieliła pomocy 1700 statkom na Morzu Czerwonym i według Kai Kalas może zostać rozszerzona. Unia Europejska według niej dysponuje takimi narzędziami, żeby ten tranzyt ułatwiać. Natomiast nie ma tutaj mowy o tym, co sugerował prezydent Trump, czyli o takiej militarnej Operacji w Zatoce w celu odblokowania ciśniny. O tym mówił między innymi prezydent Francji podczas swojej wizyty w Seulu. Posłuchajmy, co powiedział Emmanuel Macron. Nigdy nie była to opcja, na którą się decydowaliśmy i uważamy ją za nierealistyczną. Jest nierealistyczna, ponieważ zajęłaby nieproporcjonalnie dużo czasu i naraziłaby każdego, kto przekroczyłby ciśninę na zagrożenia ze strony Gwardii Rewolucyjnej, która dysponuje znacznymi zasobami, w tym pociskami balistycznymi. Europa konsekwentnie uznaje, że to nie jest jej wojna, dlatego też militarni nie chce się w nią angażować. Natomiast ze względu na to, jak duże znaczenie ma na Ormus dla światowego transportu, te środki dyplomatyczne, gospodarcze i polityczne z pewnością będą podjęte. Magdalena Skajewska bardzo dziękuję, a my zostajemy na Bliskim Wschodzie. Kolejne kraje apelują do Izraela o utrzymanie moratorium na orzekanie i wykonywanie kary śmierci. Dziś zrobiło to pięć krajów arabskich oraz Turcja, Indonezja i Pakistan. Wczoraj zaprotestowała grupa krajów europejskich, w tym Polska. Sprawa budzi duże kontrowersje. Kara śmierci będzie mogła być w Izraelu orzekana i stosowana wobec osób skazanych przez sądy wojskowe za akty terroru skutkujące śmiercią ofiar. No A ponieważ sądom wojskowym podlegają jako cywile tylko właściwie palestyńczycy z zachodniego brzegu, to w praktyce nowe prawo będzie obejmować właśnie tylko ich. Z nami połączony jest ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Michał Wojnarowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Skąd taka zmiana przepisów? Skąd takie zaostrzenie kar, potencjalnych kar, wobec właśnie Palestyńczyków z zachodniego brzegu? No jest to trochę nieunikniony wynik zmian politycznych, jakie nastąpiły w Izraelu i tego, że do dominującej roli politycznej no, dorwała się, mówiąc kolokwialnie, radykalna prawica. Tak naprawdę te argumenty na temat przywrócenia czy rozszerzenia kary śmierci, tak, bo ona kodeksowo była obecna w, w izraelskim prawodawstwie tak naprawdę od wielu, wielu lat, Argument, żeby trochę tę możliwość stosowania jej rozszerzyć, one też nie są nowe. Tak? Stanowiły to chociażby jeden z głównych politycznych politycznych celu w partii yy, i Libermana Izrael Narodom, prawda? czyli obecnie partii opozycyjnej, jak najbardziej prawicowej, ale yy, no, oni się właśnie z tym opowiadali dość głośno od wielu lat, a teraz w momencie, kiedy yy, u władzy jest partia yy, Itamara że to odskaciła, yy, która też jakby tutaj yy, no, ma bardzo radykalny plan, jeśli chodzi o, o izraelskie bezpieczeństwo, szeroko pojęte i też jakby jasny też stosunek do yy, Palestyńczyków, też w, w takim no, szerokim, szerokim ujęciu. Mm, no to tutaj, y, szczególnie po święta y, ta, y, ta, ta ta grupa poszła za y, właśnie, no... Y, Mocnym lobbyingiem, żeby tutaj zmien zmienić I sytuację. Ten, I tam, jak argumentując, wiem, wspomniany też... właśnie minister bezpieczeństwa wewnętrznego, już nagrywał takie filmiki w takich celach, w których mogłyby być wykonywane wyroki, gdzie właściwie nie ukrywał, że e, tu we w tym wszystkim chodzi o to, żeby właśnie uderzyć w palestyńczyków na zachodnim brzegu. Bo rozumiem, że jeśli jakiś Izraelczyk popełni na zachodnim brzegu e, czyn, który mógłby być zakwalifikowany jako, jako jakiś rodzaj terroryzmu, no to jemu żadna kara śmierci nie grozi, bo będzie go skazywał inny sąd niż Palestyńczyka. Dokładnie. No tutaj faktycznie też w tej nowej tej nowelizacji pojawiło się rozszerzenie możliwości stosowania stosunków śmierci przez sądy izraelskie, tak cywilne, ale jednak są one obostrzone również takimi zapisami mówiącymi chociażby o negowaniu państwa żydowskiego, tak czy jakby Mówię, interes państwa Izrael, Izrael. To też jakby no wykluczałoby bardzo, bardzo wielu tak naprawdę no właśnie żydowskich tak naprawdę potencjalnych skazanych. No, ciężko posługiwać jest taki scenariusz, w którym można by to zastosować, w też nie jest to tak stuprocentowo wykluczone. Więc tutaj też głównym argumentem, jaki był podrzucany przez Radykalne prawicę była kwestia tak naprawdę zakładników, tak ten argument, że, te, że palestyńscy terroryści czy są sobie terroryzm, są tak naprawdę później uwalniani w ramach tych wymian, że oni tak naprawdę wracają do działań przeciwko Izraelowi, no to był właśnie ten motor, yy, którym, yy, którym właśnie udało się też zebrać odpowiednie poparcie też jakby nabudować odpowiednią też argumentację polityczną w, yy, w knesecie, yy, właśnie powołując się trochę na wymianę ile ta szelita, tak, kiedy sporo hamulców zostało to wypuszczonych. Ba bardzo głośna to, sprawa nie porwanego żołnierza niegdyś, prawda? Trzeba było zapłacić wieloma, wieloma tak, więźniami tak, tak, za uwolnienie tak. tego żołnierza. A bieżąco, no tak naprawdę sytuacja w strefie gaza i te wymiany zakładników na palestyńskich imieniu, Więc to jakby argument jest bardzo powiedziałbym no, a, starotestamentowy a oko za oko, tak żeby tak naprawdę organizacje terrorystyczne straciły ten cel, dla którego y, mogłyby dokonywać porwań czy innych y, innych ataków. A jak to wszystko ma się do rosnącego napięcia na zachodnim brzegu Jordanu? Bo tamtejsi osadnicy żydowscy, w dużej mierze zwolennicy skrajnej prawicy, coraz częściej atakują palestyńskich farmerów czy mieszkańców tych palestyńskich miejscowości. No, tam napięcie rośnie, palestyńczycy też się zdarza, że bronią, choć oczywiście ryzykują wtedy bardzo dużo. Jak to ta zmiana prawa dotycząca kary śmierci w to się wpisuje? Znaczy na pewno wzmocni pewne, pewne napięcie to jest argument o tym, że um, ona będzie mieć jakieś funkcje odstraszające, można powiedzieć, dość bałamutne. Tak było jakby badania ogólnie społeczne na, na świecie tak pokazują, że ta, ta kara takiej funkcji no raczej nie pełni. Poza tym Izrael już na naprawdę bardzo... takie czyny, znaczy zakłada, że zostanie złapany, znaczy raczej o tym nie myśli. Dokładnie, szczególnie w Izraelu realizacje są takie, że jeśli ktoś właśnie Taki atak przeprowadza najczęściej, no, ginie w jego wypadku, tak? Czy nie chodzi na to o taki samobój, stricte tak, tylko no, po prostu zostaje zastrzelony przez takie inne cudoby, czy nawet uzbrojennych um, obywateli, tak, których jest w bardzo dużo, czy właśnie osadników, tak, którzy też mają duży dostęp do, do broni, a ich e, domy są wyburzane, tak rodziny tracą majątek i, i swoje, swoje rzeczy, więc to też jest jakby ten dodatkowy czynnik i też jakby no, nie ma wskazów, jak, a, a stało czas się dalej się jakby z, tym, z, tym, z tymi atakami boryka, tak więc widać tutaj na pewnym etapie konfliktu, na pewnym rodzaju też no takich czy nie innych uwarunkowań, jakich musi fun funkcjonować dana ludność, no takie, takie właśnie argumenty te absolutnie nie działają, i tutaj wydaje się, że y, też na poziom napięć na zachodnim brzegu to na obniżenie na pewno na pewno nie wpłynie. To jeszcze zapytam o to jak w Izraelu odebrano to orędzie Donalda Trumpa dotyczące sytuacji na Bliskim Wschodzie. No to było orędzie bez wątpienia skierowane przede wszystkim do Amerykanów. No ale oglądane w bardzo wielu miejscach na świecie w Izraelu też na pewno Trump mówi 2-3 tygodnie i tę wojnę skończymy. Jak się słucha przedstawicieli władz Izraela to oni mówią raczej o wielu tygodniach. Yy, tak, tutaj przy czym też yy, widać było, chociażby jeszcze w przemówieniu z kolei Bejmię Taniachu, yy, sprzed paru dni, przed, pre, przed przemówieniem prezydenta Trumpa. Yy, widać pewnego rodzaju podprowadzanie, można powiedzieć, pod taki jednak yy, podprzytły sukces, prawda, że właśnie myślimy już tyle rzeczy, że jakby łatwo będzie powiedzieć widzieć później, że w tym momencie mysz na kąpysz, tak cytując, klasyka z, związanego z innymi bliskowschodnimi e, wojnami, naprawdę tu, trudno wyrokować, w tym momencie tak na pewno, no, Amerykanie mają tutaj nic do powiedzenia, ta sytuacja na, w Zatoce czy ogólnie, no, to jak ta wojna tak naprawdę się rozlała, też jeśli chodzi o, o kwestie gospodarcze, czy jakby wizerunkowe, mm, kilka tygodni, czy to będą trzy, czy to będzie jednak faktycznie dłużej, czy Izrael tak naprawdę się nie będzie chciał tak naprawdę no, pewnych powtórek, tak, jeśli chodzi o, mm, o, o, o atakowanie celów irańskich, tak naprawdę dowolnie, tak jak to ma to miejsce w Syrii czy w Strefie Gazy, jak tak naprawdę rozwinie się sytuacja w Libanie? Y, czy ten front jakoś będzie trochę bardziej powiedziałbym, od wczepiony od tego głównego konfliktu z Teheranem. No to jest naprawdę jeszcze bardzo wiele pytań, bardzo wiele y, niewiadomych. A sytuacja na Bliskim Wschodzie bez wątpienia jest bardzo, ale to bardzo napięta i szykują się niezwykle niespokojne święta Wielkiej Nocy w y, Ziemi y, Świętej. No bo dziś y, pociski wystrzelone przez y, Iran czy przez jamięski hut leciały także m.in. w kierunku Jerozolimy. I było także, jak podają media izraelskie, słychać pewne eksplozje. Także i w tym mieście będziemy się więc temu bacznie przyglądać także w tych świątecznych dniach. Michał Wojnarowicz, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. W magazynie Polska i Świat wracamy do kraju i zmieniamy temat na bardzo ważny z punktu widzenia katolików w Polsce. Kościół katolicki rozpoczął uroczyste obchody Triduum Paskalnego, w czasie którego będzie wspominać mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dzisiejsza liturgia Wielkiego Czwartku uobecnia ostatnią wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz kapłaństwa służebnego. Więcej w relacji Tomasza Zielenkiewicza. Przed południem sprawowane były przez biskupów msze Krzyżma Świętego. Błogosławi się wtedy oleje chorych i katechumenów oraz poświęca krzyżmo. W Archikatedrze Warszawskiej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas. Metropolita Warszawski podkreślał rolę codziennej medytacji Słowa Bożego, a także zarezerwowania czasu na milczenie. Mówił też o tym, czym powinno charakteryzować się dobre kazanie. Niech nie będą dzieleniem się własnymi hipotezami, ale przedstawianiem jasnej nauki Kościoła. I niech nie mają żadnego innego celu, żadnego innego interesu, jak tylko doprowadzenie ludzi do większej świętości. Korzystanie z nowych technologii może być pułapką. Arcybiskup Galbas podkreślał, że homilia z czata AI nie będzie prawdziwa. Czytanie kazań wyprodukowanych przez maszynę jest rodzajem kłamstwa, oszukiwania ludzi. Oni nie przyszli na spotkanie z maszyną, tylko ze świadkiem Chrystusa. W łódzkiej katedrze msze krzyżma celebrował kardynał Konrad Krajewski. Jak mówił, Jezus jest cały w hostii. Nie ma połowy, nie ma 90%. Podkreślał. Czy ja jestem cały do spożycia dla innych? Czy jestem cały, czy może tylko od, do... A potem lepiej, żeby nikt nie wiedział, że jestem księdzem. Czy ja mogę być w sprawach niebożych? Czy motorem moich działań może być nie Bóg? Czy wtedy jeszcze jestem hostią? Podczas tych mszy świętych księża odnawiali swoje przyrzeczenia kapłańskie. Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę Słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Tak. Jaka jest największa radość dla kapłana? Oto o to spytałem orionistę ojca Sylwestra Zdrzała. Szczególnie się doświadcza jej, kiedy się służy osobom, którzy naprawdę potrzebują Jezusa Chrystusa, bo znaleźli się w sytuacjach bardzo trudnych, czy to kresu życia, czy choroby. I wtedy widać, jaki wielki pokój daje taka posługa. I to jest przepiękna i wielka radość. To jest święty olej do Wieczorną mszą w wieczerze Pańskiej rozpoczęło się Triduum Paschalne. To trzy dni, które poprzedzają uroczystość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Magazyn Polska i świat. A teraz o dyktandzie pokutnym. Ponad 40 osób zmierzyło się z zawiłościami polskiej ortografii w ósmej edycji takiego właśnie małego dyktanda pokutnego. Ono odbyło się w szkole podstawowej w Wyszynach w powiecie chodzieckim w Wielkopolsce. Emocji nie brakowało, a to pokutne dyktando obserwował Marek Wolski. Pokutnych emocji ortograficznych nie pierwszy raz dostarczyła uczestnikom konkursu autorka tekstu, polonistka Magdalena Olczak. Ósmy raz napisałam tekst na temat Wyszyn i okolic, na temat naszej szkoły. Najpierw myślę, o czym będę pisać, następnie tworzę fabułę, a później utrudniam ją takimi właśnie ciekawostkami ortograficznymi. Operatorzy ciężkiego, rzężącego sprzętu wyburzającego. Wtargnęli na grząską, na to może nie pokuta, to jest taka radość <głos> dzisiaj pisać to dyktando pokutne. Mówi burmistrz budzenia Marcin Sokołowski, dla którego było to już ósme dyktando pokutne. Po takim dyktandzie mam zawsze jeszcze takie myśli, że jeszcze trochę coś brakuje i zawsze jestem, no takie postanowienie, że będzie lepiej, że muszę to poprawić do przyszłego roku. Jakie wyrazy kołaczą teraz panu po głowie po tym tekście? Takie słowo bądź co bądź, czy się pisze razem, czy osobno, handra. No różne, różne takie zagwozdki były w trakcie pisania. Jest na pewno wiele tutaj pułapek, które po drodze musieliśmy pokonać. Najlepiej z tymi pułapkami zarówno wśród uczniów, jak i dorosłych uczestników konkursu poradził sobie Mateusz Rybka, ósmoklasista ze Szkoły Podstawowej numer 1 w Chodzieży, który w pokutnym dyktandzie wygrał drugi raz z rzędu. Dużo czytam książek i po prostu tak zapamiętuję słowa, które tam są i wiem już jak się je pisze i tak się nie zastanawiam w ogóle, tylko piszę po prostu. Poprzeczka idzie w górę dwa Razem z rzędu wygrałeś, jak wygrasz za rok, będzie ortograficzny hat-trick. Może i będzie. A jak pojadę, to się postaram wygrać. Czy to jest dobra pokuta na ten Wyjątkowy czas. Nazywa się Mały Dyktando Pokutne, choć to z pokutą chyba niewiele ma wspólnego, ale jest to też element jakiejś takiej naszej jedności, bycia razem, wspólnej zabawy. Jakiś taki akcent też wielkopostny Wielkiego Tygodnia, który po raz ósmy odbywa się w naszej szkole. Mówi uczestnik dyktanta ksiądz Jacek Wachowski, proboszcz parafii w Wyszynach. Co prawda kilka błędów się zdarzyło, ale myślę, że było dobrze. Chyży, i dekarze. Także nie przypominali zażywnych huncfotów. Właśnie te huncfoty, hultaje i wszystkie możliwe inne handy, to w takim skupieniu naraz mogą przyprawić o zawód głowy, to zdecydowanie. Mówi Honorata Struzik z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży. Myślę, że my w ogóle teraz za mało piszemy, więc trzeba pisać, trzeba się mierzyć i nawet jeżeli ktoś dzisiaj nie był na tym dyktandzie, to sobie dać komuś, żeby przeczytał i, i napisać dla siebie. Dla głowy. Od zawsze lubiłam ortografię i nie jest ona mi obca. Podsumowuje swój udział w małym pokutnym dyktandzie Małgorzata Kosińska z Nadleśnictwa Sarbia, która popełniła najmniej błędów spośród dorosłych uczestników konkursu. Ja myślę, że ortografia to jest ważna sprawa nie tylko dla leśnika, ale dla każdego Polaka. A ja tylko dodam, że od ośmiu lat nikt tego dyktanda w Wyszynach nie napisał bezbłędnie.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 A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Czeka na Państwa Krzysztof Kuzak i z pewnością będzie o zmianach w zespole Igi Świątek. Tak jest, o zmianach w sztabie trenerskim, ale także o drugim pożegnaniu z kadrą Kamila Grosickiego. Jest 22.35. Kronika Sportowa. Iga Świątek potwierdziła, że do jej trenerskiego sztabu dołączył Francisco Rocz. Hiszpan znany jest przede wszystkim z wieloletniej współpracy z legendą tej dyscypliny, swoim rodakiem Rafaelem Nadalem. O nowym szkoleniowcu najlepszej polskiej tenisistki opowie Piotr Dąbrowski.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 Radą Polce służy wielokrotny mistrz wielkoszlemowy we własnej osobie. Pierwszym turniejem, gdzie zobaczymy Hiszpana w boksie świątek, będzie Porsche Grand Prix w Stuttgarcie. Teraz siatkówka znamy już z uczestników majowego turnieju Final Four Ligi Mistrzów i mamy powody do zadowolenia, bo w nie wystąpią dwie polskie drużyny. Wczoraj awans w bratobójczej rywalizacji z Bogdanką Lublin wywalczył projekt Warszawa, a dziś warta zawiercie o szczegółach Tomasz Gancarek. A rurący Warta Zawiercie wygrała Succinę lubecz tanowa 3 do 0. Podobnie jak przed tygodniem we Włoszech i zameldowała się w półfinale Ligi Mistrzów. Wielka radość dla trenera Michała Winiarskiego. Uważałem, że dzisiejszy mecz będzie dwa razy trudniejszy niż ten we Włoszech, ponieważ tam zagraliśmy koncertowo, ale trzeba powiedzieć, że oni.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 i, i trochę więcej agresji. Dzisiaj to było na boisku widać. Punkt za punkt, twardo, mocno wytrzymaliśmy i myślę, że, że naprawdę możemy być zbudowani tą naszą postawą w dzisiejszym meczu. Libero Zawiercian, Jakub Popiwczak. Gdzieś tak przed tym meczem wracałem sobie myślami do, do moich gdzieś tam e, indywidualnej historii i historii Ostrzemskiego Węgla w, e, w Lidze Mistrzów i, i no marzyłem, żeby ten mecz się tak potoczył, ale mówię, no nie, no nie może być zawsze z Włochami tak miło i przyjemnie u siebie. No a dzisiaj znowu, znowu ogrywamy w trzech setach pewnie w swoim stylu taką wielką markę jak klubę. Byli i na, pewno, na pewno pod ścianą bardzo. No nie gra się łatwo, jak wiesz, że jedną nogą jesteś tak naprawdę już poza ligą mistrzów. Ten pierwszy mecz myślę, że był tutaj decydujący. To, że tego trzeciego seta tam wytrzymaliśmy, wygraliśmy za, za trzy i, i dzisiaj wiedzieli, że jeżeli przegrają mnie je od pierwszego seta, to będzie mega ciężko wrócić, bo musieliby tak naprawdę wybrać cztery, cztery partie z rzędu później. A to myślę, żeby było bardzo ciężkie przeciwko nam. Mateusz Bieniek, kapitan warty. Zawiercie, panie Mateuszu, wielkie słowa uznania, bo wiedzieliśmy doskonale, że Włosi na pewno zagrają lepiej niż przed własną publicznością i ten pierwszy set był kluczowy, i pan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 Udało się awansować, a teraz już zapominamy i, no i skupiamy się na zaksię, bo tam mam jeszcze swoją robotę do wykonania. Ta rywalizacja z Ziratem Ankara w półfinale Ligi Mistrzów to jest bardzo odległa przyszłość, a z drugiej strony mam wrażenie, że chyba przyjemnie będzie się zmierzyć z Tomkiem Fornalem. Na pewno, na pewno. Plotki głoszą, że, że, będziemy, że będziemy się z Tomkiem widywać częściej, nie tylko na Final Four Turynie, więc fajnie będzie się z nim zobaczyć, ale tak jak mówiłeś, to daleka perspektywa, jeszcze mamy całą ligę do, do zagrania i tak jak mówię, skupiamy się na Kędziżnie. Przypomnę, w parach półfinałowych majowego turnieju w Turynie Warta zagra z Ziratem Ankara, a projekt z Perudzią. Pozostajemy przy rozgrywkach Ligi Mistrzów, ale zmieniamy dyscyplinę piłka ręczna. Tu także od lat możemy liczyć na dwa nasze czołowe kluby. Orlen Wisłe Płocki i Industrię Kielce. Dziś oba zagrały w pierwszych meczach jednej 8 finału. Kielczanie w Segedynie z drużyną PIK. O tym meczu Jakub Rożek. Piłkarze ręczni Industrii Kielce wracają na tarczy z Segedynu. Dziś w meczu 1-8 finału Ligi Mistrzów, w pierwszym meczu 1-8 finału Ligi Mistrzów przegrali z OTP Bank Pik Seged 23 do 26. Do przerwy remis 11 do 11. Bardzo zacięte, emocjonujące i wyrównane spotkanie. Przez cały mecz prowadzili gospodarze. Kielczanie tylko dwa razy objęli prowadzenie 1 do 0, a później 18 do 17 ale wynik był na styku. Dopiero w końcówce drużyna Mikaela Apelgrena odskoczyła na te trzy bramki. Zaczęli grać siedmiu na sześciu w polu zawodnicy węgierskiej drużyny i to troszkę jakby zmyliło drużynę kielecką. Trzy bramki do odrobienia w hali Legionów. rewanż w najbliższą środę o godzinie 18.45. Drużyna lepsza w tym dwumeczu w ćwierćfinale Ligi Mistrzów zagra z zespołem SC Magdeburg. Dziś Industria Kielce przegrała w Pikarenie z węgierskim OTP Bank Pik Seget 23 do 26. Krzysztof Lijewski, drugi trener piłkarzy ręcznych Industrii Kielce. Panie trenerze, mnóstwo walki przez całe 60 minut na parkiecie. O trzy gole lepsi gospodarze. Jesteśmy na półmetku, trzy bramki to jest i dużo i, i mało. Na pewno chcielibyśmy, żeby ten wynik końcowy był troszeczkę bardziej korzystny, patrząc z naszej strony. Natomiast gospodarze grali bardzo zdeterminowani dzisiaj i, i do ostatnich Piłko, walczyli o to, żeby ten wynik był jak najbardziej korzystny dla nich. Natomiast wydaje mi się, że przed że wszystko jest jeszcze otwarte. Gramy za 6 dni u nas w domu, z naszą wspaniałą publicznością. Wierzę, że jeżeli kilka, kilka elementów poprawimy w stosunku do dzisiejszego spotkania, mam tu na myśli atak pozycyjny, to będzie dobrze. Michał Olejniczak, rozgrywający Industrii Kielce. Michał, tak na gorąco Czego zabrakło, żeby ten wynik był lepszy? Przede wszystkim skuteczności naszej. Mieliśmy swoje sytuację, na której ciężko pracowaliśmy. Natomiast Mikler dzisiaj stanął na drodze do bramki, więc na pewno skuteczność to jest ta, ta rzecz, która nas dzisiaj zabrała. Ponad 100 -osobowa grupa kibiców skill. Słyszeliście ten doping? Ciężko, ponieważ atmosfera w Szeged jest dosyć gorąca. Kibicy byli wysoko momentami. Było słychać wyraźne okrzyki naszych, naszych kibiców i, i też czuliśmy ich wsparcie. Wisła także przegrała w Lizbonie ze Sportingiem 29 do 33. Rewanże w przyszłym tygodniu. Ewa Pajor strzeliła gola, a Barcelona wygrała u siebie z Realem Madryt aż 6 do 0 w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzyń. Pierwsze spotkanie. Duma Katalonii wygrała 6 do 2. W półfinale zagra z Bayernem Monachium. Polskie Radio Jedynka Chronika sportowa. Pora na ligowe rozgrywki w kraju. Zaczynamy od hokeja na lodzie, bo w Ekstralidze trwa już walka o medale. Co więcej, brązowych medalistów już znamy. Tadeusz musiał 36 lat czekali w Sosnowcu na medal Mistrzostw Polski. Dziś licznik się wyzerował. Są tacy, którzy uważają, że meczu o trzecie miejsce być nie powinno, bo przegranym z półfinałów brakuje motywacji, ale choćby z powodu tego, co powiedziałem na początku, Zagłębiu bardzo zależało. I to było widać. Nie minęło 10 minut, a nacierający gospodarze mieli już dwa gole. Najpierw Bernacki, a później Chmielewski. Ale to chyba było zgubne, bo pierwsze złapane wykluczenie przyniosło bramkę kontaktową, a w 14 minucie seria błędów w obronie i skuteczna akcja Peresunki doprowadziła do remisu. W drugiej tercji znowu szybki gol Zagłębia i znowu Chmielewski. Wydawało się, że tym razem wnioski zostały wyciągnięte, bo dobra gra Halonena w bramce i wydatna pomoc kolegów ograniczała u możliwość odrobienia strat. Ale w 57 minucie znowu przysnęli. Peresunko przejechał dużą część tafli i popisał się kapitalnym strzałem tuż przy słupku. 3-3 i spore nerwy gospodarzy. Ledwo zaczęła się dogrywka, a mogła się już skończyć, bo ponownie Peresunko miał doskonałą szansę, ale tym razem Halonen ustawił się już dobrze. Gdy powędrowaliśmy w drugą stronę, to Bjorkung zamknął ten mecz, strzelił z lewego bulika, przymierzył i zapisał swoje nazwisko w historii sosnowieckiego hokeja, a zatem Zagłębie pokonało Unię Oświęcim po dogrywce 4-3 i zajęło miejsce na najniższym stopniu podium, zdobywając pierwszy medal od 1990 roku. W finale grają GKS Katowice i GKS Tychy. Dziś drugie spotkanie w Katowicach i znów lepsi Tyszanie. Tym razem 1-0, a więc prowadzą w finałowej serii 2-0. Przypominam, że w finale gramy do czterech zwycięstw. W Ekstaklasie Koszykarek trwają półfinały. Akademiczki z Lublina są coraz bliżej finału. Dziś wygrały ze Ślęzą Wrocław 89-60, do 60, ale jak mówi Józef Kufel... Po wczorajszej porażce od pierwszej minuty drugiego spotkania w Lublinie Ślęza ruszyła ostro do ataku. Dobra skuteczność ekipy trenera Rusina, zwłaszcza w rzutach za trzy punkty, po kilku minutach rywalizacji pozwoliła Wrocławiankom zbudować 14-punktową przewagę. Wówczas przebudziły się Lublinianki. Gdy upłynął czas pierwszej kwarty, traciły jeszcze do rywalek 8 punktów, ale druga ćwiartka przebiegała już całkowicie pod dyktando gospodyń. Raz po raz z załuku trafiała ulmana pod koszem. Swoje robiły Borkowska i Stankowicz. Po dwudziestu minutach rywalizacji to akademiczki prowadziły. 47 do 38. Po wyjściu z szatni Nadzieje Wrocławianek na korzystny wynik szybko prysły. Gospodynie na ponad 5 minut zamurowały własny kosz, a po kolejnych skutecznych rzutach Ryan Borkowskiej i Williams osiągnęły 20-punktową zaliczkę. Przed ostatnią kwartą miejscowe wygrywały 71 do 49 i było jasne, że drugi mecz półfinału również wpadnie na ich konto. Ostatecznie AZS UMCS wygrał 89 do 60 i w serii do trzech wygranych prowadzi już 2 do 0. Lider Gospodyń Dominika Ulman cieszy się, że jej drużyna szybko pozbierała się po nie najlepszym początku. Miały dużo otwartych pozycji w porównaniu do wczorajszego meczu, dzisiaj po prostu je wykorzystywały i musiałyśmy gonić wynik. Tak, trochę zmieniłyśmy obronę, co nas napędziło, nasze rzuty zaczęły w nam wpadać. One przestały trafiać, więc no, dało nam to przewagę już potem spokojną do końca meczu. Sześć rzutów skutecznych za trzy punkty, ale nie tylko. Łącznie 24 punkty. Bardzo dobry występ. Tak, cieszę się, że dobrze im poszła. Ale ale bardziej cieszę się z tego, że drużyna wygrała i został nam tylko, mam nadzieję, że jeden mecz w tych półfinałach i będziemy w finale. Drugi mecz półfinału Ślęza rozpoczęła bardzo obiecująco, czego zatem zabrakło później. Zuzanna Kulińska. Sama chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Weszłyśmy i naprawdę ta energia była, ale też trafiałyśmy wszystkie rzuty. Mam wrażenie, że gdzieś po prostu nie skupiłyśmy się, czy nie wyegzekwowałyśmy tych założeń, co miałyśmy zrobić, czy w ataku, czy w obronie. No i potem ciężko się gra, jeżeli na wstępie już lub Lublin ma dużą przewagę wzrostu. Ale Lublin za szybko Wam odjechał w pewnym momencie, bo to było tak, że Wam rzeczywiście przestało wpadać, a tutaj z drugiej strony, jak to się mówi, żarło. Wiadomo, jak jest pewne flow, to to flow trzeba przerwać. Nam się to nie udało, zwykle tak jak mówiłam, robimy to w obronie. Nie udało się, ale nie wszystko jest stracone, bo we się ciężko gra, więc szykujemy się na kolejne mecze. A trzeci mecz półfinału zostanie rozegrany we wtorek. W drugiej parze na Gorzów Wielkopolski przegrała z AZS em Politechnika Poznań 69 do 74. Tu w serii do trzech zwycięstw jest remis 1 do 1. W ekstaklasie koszykarzy Zastal Zielona Góra wygrał z Czarnymi Słupsk 96 do 80. To 25. kolejka. Liderem jest King Szczecin. Piłkarki ręczne MKS-u Lublin wygrały z MKS-em Gniezno 31 do 25 i awansowały do półfinału Pucharu Polski. Roz Skręca się żużlowy sezon. Duńczyk Mikkel Mikkelsen zwyciężył w Gnieźnie w turnieju o koronę Bolesława Chrobrego. Natomiast Australijczyk Ben Cook wygrał w Lesznie memoriał Alfreda Smoczyka. Magdalena Frank i węgierka Anna Bodnar awansowały do półfinału Debla w tenisowym turnieju w Charleston. Katarzyna Peter i belgika Magail Kempen wystąpią w tej fazie w Bogocie. A Filip Pieczonka i Marokańczyk La Rossi w Marrakeszu. W Maroku na ćwierć finale udział zakończyli Kamil Majchrzak i Karol Drzewiecki. Piłkarska reprezentacja Polski zagra 3 czerwca na stadionie narodowym w Warszawie w towarzyskim meczu z Nigerią. Obie drużyny nie zdołały zakwalifikować się na tegoroczne mistrzostwa świata. Natomiast Kamil Grosicki poinformował, że po raz drugi zakończył karierę w narodowej drużynie. Polskie radio. Jedynka. Rozpoczęliśmy od informacji o nowym trenerze Igi Świątek, a kończymy wspomnieniem jednego z najwybitniejszych trenerów w historii polskiego sportu. 50 lat temu zmarł Felix Papa sztam, twórca polskiej szkoły boksu. W 1953 roku w Warszawie jego podopieczni zdobyli 5 złotych medali Mistrzostw Europy, a 11 lat później w Tokio 3 złote medale Igrzysk Olimpijskich.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 Proszę Państwa, tak podziwiamy naszych chłopców, ale chyba wszyscy najwięcej podziwiamy właśnie tego Pana, który przed chwilą mówił do nas, Pana Felixa Stama. W tym roku, w maju, w memoriale Feliksa Papestama odbędzie się w Piasecznie. Dziś to już wszystko. Za uwagę dziękuję Krzysztof Kuzak. Dobranoc i do usłyszenia. Kronika sportowa. Polskie Radio. Jedynka.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 Maciej Sampolski, zapraszam. Ekspresowa 17 wciąż jest zablokowana na węźle Kołbiel, a na tą trasę nie wiadą Państwo z ekspresowej dwójki w kierunku Lublina. To oczywiście na węźle Lubelska. To wszystko z powodu śmiertelnego zdarzenia z udziałem dwóch busów. Do tego a dwójka, tutaj z kolei ciężarówka spowodowała blokadę trasy w kierunku Poznania. Przypominamy, że na tej drodze wciąż obowiązują objazdy. Do tego ekspresowa dziewiętnastka trasa Szastarka-Kraśnik. Po tym jak bus przewrócił się na 49 km, na tej trasie właśnie zablokowany jest jeden pas w stronę Lublina. I jeszcze krajowa piętnastka trasa Brodnia-Ostruda w Brzoziu Lubawskim niestety wciąż jest blokada.